Dla wspólnego rozważania przeczytamy z Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, od 40 wiersza. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Gdyż miał córkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje imienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się nie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do Ciebie i tłoczą. Jezus, za, Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, Córko, wiara Twoja uzdrowiłaś się, idź w pokoju. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, Umarła córka Twoja, nie truć, się, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś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 W poprzednim jeszcze widzimy dwie rzeczy, że ten człowiek, który wyszły do demony, opowiadał Pan Jezus mówił do niego, żeby to czynił w domu i rozpowiadał, ale, i on, odszedł, ale on odszedł i po całej mieście, jakich wielkich, nasze widzimy, że zrobił większą rzecz niż Pan Jezus mu do Niego mówił. E, jeszcze 36 wiersz jest taki interesujący a ci którzy to widzieli opowiedzieli im jak został uzdrowiony ten opętany e, ci ludzie e, też byli jakby zwiastunami tej wieści e, że e, oni właśnie e, widzieli to e, i e, opowiedzieli także e, jest ta jedna rzecz, którą uczynił Pan Jezus w tym urywku dotknęła wielu serc a to, że ci ludzie jakby no, powiedzieli Panu Jezusowi, żeby odszedł światłość była zbyt wielka, żeby oni w tych swoich twardych i ciemnych sercach mogli tą światłość przyjąć i y, wydaje się, że to było jakby największą przyczyną, że go po prostu odesłali stamtąd. Ale wiemy, że y, nie wiem czy w tej Ewangelii, ale y, w innych Ewangeliach słowo Boże nam mówi, że jednak y, kiedy Pan Jezus tam jeszcze raz zawitał w tej krainie genazareńczyków, to przyjęli go i y, y, y, y, przynosili i on przynosili i żeby po prostu żeby uzdrawiał i rozbiegali się i właśnie także widzimy nie byli to ludzie którzy zatwardzili się na zawsze ale ta sytuacja jest podobna do tego młodszego syna który powiedział powiedział nie pójdę, ale poszedł, potem poszedł. Że, e, że był to właśnie, może powiedzieć, taki e, jakby ich przemyślenie, jej nastawienie było najpierw, że nie, a później jednak e, na pewno w sercach swoich się smucili, dlatego, że właśnie ta druga sytuacja, ten drugi przybycie Pana Jezusa powoduje, że oni Go jednak przyjęli. Marka 7:31 jest ten urywek, o którym ludzie wspomina. Uzdrowienie głuchoniemego. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez, prz, prz, przyszedł przez so Sydon nad morze Galilejskie, środkiem ziemi dziesięciogrodzia i przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na nie rękę, a wziąwszy go na bok od Dudu osobno, Włożył palce swoje w uszy Jego, splunął i dotknął się Jego języka i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do Niego efata co znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy Jego i zaraz rozwiązały się więzy języka Jego i mówił poprawnie. To jest Marka 653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 Mamy urywek Słowa Bożego, który nam mówi o uzdrowieniu dwóch osób. Uzdrowieniu i wskrzeszeniu córki Jaira. I Pan Jezus jest tutaj w ciągłym, ciągłej pracy. Nie zatrzymuje się. I nie zatrzymał się w krainie Genezaret, aby prosić ludzi, aby go przyjęli do domów. Ale wracał Jakbym powiedzieć szybko, jak to jest napisane, a gdy Jezus powrócił przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. Także y, mamy tutaj dwie sytuacje i y, pokazane nam w tym tutaj jest, że y, On i ma serce dla tych którzy go nie znają i ma serce dla tych, którzy go znają. Bo Jair jest mężem, który musiał skądś wiedzieć, że Pan Jezus może uzdrowić jego córkę, albo też i sytuacja go tak zmusiła, że przyszedł do niego, bo on jest przyłożonym synagogi. A niewiasta, która stała uzdrowiona, to pokazuje nam osobę, która, która właśnie w tym świecie wydała wszystko i y, na lekarzy i jedynym, jedynym ratunkiem właśnie jest Jezus, ten odrzucony y, Jezus z Nazaretu. I ona y, znowu w sercu swoim pomyślała, że choćby dotknęła się kraju szaty Jego, zostanie uzdrowiona. Także e, wiara tych obojgu, Jaira i tej niewiasty, e, ich uratowała. Czy tutaj w przypadku Jaira e, Pan Jezus jej e, jego córkę. To nie e, dobre uczynki Jaira, ani, ani też dobre życie niewiasty, Yy, spowodowało, że jej religijność czy cokolwiek, ale po prostu wiara i całkowite zaufanie Synowi Bożemu sprawiło ten cud. przykłady, co Rodwiki i Paweł podali świadczą o tym, że ludzkie serce otwiera się powoli. To znaczy, że w tym samym miejscu najpierw może być złe przyjęcie, a po jakimś czasie może być lepsze przyjęcie. Myślę, że to do nas też coś mówi. To znaczy, żeby wytrwale mówić być może do tych samych osób, które potrzebują więcej czasu, żeby Duch Święty nad nimi pracował. Zresztą sam Pan powiedział w pewnym momencie o tym, że o pewnych złych duchach, że potrzebny jest post i modlitwa, więc to trwa. Potrzeba jakby więcej walczyć o daną rzecz. Myślę, że być może dlatego też i Mało mamy do powiedzenia o jakichś duchowych zwycięstwach, dlatego że mało walczymy, aby jakąś twierdzę szatana obalić czy zdobyć. I mamy znowu dwa przykłady, kiedy Pan Jezus zmienił, zaingerował w życie dwojga ludzi. Wrócił do swego miasta, jak czytamy w innej Ewangelii, czyli do Kafarnaum. I ludzie na niego czekali. Był tłum. Ale tak się wydaje z tego opisu, że ludzie czekali bardziej na cudotwórcę. Być może, tak jak w innym miejscu czytamy, bo najedli się. Widać, że ten tłum był ale jednak tylko nieliczni przyszli do Niego z wiarą w konkretnych sprawach. Ale jeszcze może zanim do szczegółów, to w Ewangelii Mateusza jest napisane o tej córce jajra, że dopiero co skonała. Tu jest powiedziane w 42 wierszu, że umierała, a w Ewangelii Marka jest kona. A więc Mateusz podaje tak jakby skróconą nieco wersję tego zdarzenia. Dlatego jak gdyby opisuje to krócej. Pomija pewne szczegóły. Tutaj mamy, że umiera i dopiero w trakcie tego wydarzenia no, odeszła. I przez ten tłum przedziera się człowiek. I to nie byłby lektor, przełożony synagogi, a więc człowiek, który miał pewne duchowe stanowisko, i padł do Nóg Jezusa, to oznaczało, że uznaje go jako co najmniej mistrza, może Mesjasza, i proroka, prosił, aby wstąpił do jego domu. Widzimy tutaj, że. Ta, tutaj ta jego wiara była mniejsza niż ta wiara setnika, który powiedział, że powiedz tylko słowo Nie musiał iść. Przecież Pan Jezus mógł był zrobić na odległość, nie musiał iść i dotykać. Ale skoro powiedział chodź, to on idzie. I to też tak myślę, że w naszych modlitwach przedstawiamy Panu, co chcemy, albo może nawet mówimy, jak ma to się stać, to, co my myślimy. I myślę, że to tak często jest, że to się tak realizuje, tak jak my myślimy. Bóg tak daje. Ale często modląc się, z, uświadamiam sobie, że gdybym modlił się o coś większego, albo bardziej niemożliwego, albo nie według tego ludzkiego porządku, to Pan też by to mógł spełnić przecież. Więc to często mi uświadamia, żeby nie dawać Bogu takiego scenariusza, jak ma to się stać, tylko właśnie prosić o więcej. Chodzi o pewną, no, żeby uczcić Pana, Potwierdzając, że on jest wszechmocny. Tak jak w tym wypadku. On nie musiał przecież iść. Mógł. Gdyby powiedział, Panie, moja córka umiera, e, ulecz ją. E, teraz. I tak by się stało. Kiedy, wrócił, kiedy by wrócił, to by się okazało, że e, jest zdrowa. Ale tutaj miało się stać inaczej. Widzimy, że zaczynają być przeszkody co w tym wypadku akurat to też miało znaczenie bo ten cud no, stał się większy przez to, że ona zmarła tak jak w przypadku Łazarza on musiał umrzeć po to, żeby był wskrzeszony przecież mógł być uzdrowiony wcześniej tak i w tym wypadku widocznie Bóg miał też i dalszy plan aby wzbudzić martwych. I myślę, że to też jest dla nas jakaś lekcja w tym, że kiedy jest, mamy jakiś problem, z którym przychodzimy do Boga, to jest wrażenie, że ta sytuacja się komplikuje, że to się wydłuża, że jest jakby trudniej do tego dojść. I to też taka sytuacja się pojawia. On miał sprawę i to pilną, Już potrzeba tam iść. A okazuje się, przychodzi inna osoba ze swoim problemem. I to, to jakby powoduje, że Pan stoi w drodze. Ale myślę, że to tak jest i to wiemy też z Biblii, że Bóg nigdy się nie spóźnia. Że nigdy nie jest tak, że nie zdążył czegoś zrobić. Zawsze czyni wszystko we właściwym czasie. Nigdy nie za późno. I w tym wypadku też tak się stało. Mimo, że córka była jedyna, a więc sprawa tym bardziej nagląca, większe cierpienie, większy smutek. A jednak nasz Pan czyni wszystko dobrze. widzimy, że ma moc tak nad naszym życiem, nad naszym zdrowiem, nad naszą śmiercią, nad każdą sprawą naszego życia Ten Jair, ten człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa pokazuje nam człowieka, który modli się i nie ustaje mimo małej wiary. Że jego postawa jest przykładem, powinna być przykładem dla nas, abyśmy gdy on, o, a oto pewien mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić przed Bogiem, jest to, abyśmy się uniżyli. Postawa naszego życia musi być yy, zmiana nastawienia serca. Nie możemy modlić się z podniesioną głową i z niewyznany, niewyznanymi grzechami bo nasza modlitwa będzie odbijała się od sufitu. Padł do nóg Jezusa. Postawa uniżenia. Postawa yy, jakby świętości Bożej. Wiedział, że Pan Jezus jest od Boga. Yy, Mam niewiele przykładów, które pokazują nam że ktoś padł do nóg Jezusa. Młodzieniec, którym żeśmy wcześniej rozważali, nie zrobił tego. Czy Zrobił to. Ten, który odszedł, to tam. Chodzi o tego młodzieńca, który odszedł. No to tam, tam ale jednak to zrobił, ale widzimy, że jego serce nie było szczere. Dziesięciu trędowatych. To ten jeden z tych dziesięciu przyżeli i padł do nóg Jezusa. Mało przykładów jest takich, które pokazują nam o tym, że, że ludzie, którzy uznawali Pana Jezusa za Boga lub pochodzącego od Boga bo nie byli na pewno 100% przekonani tak jak był Piot przekonany gdzie Pan Jezus do niego powiedział że nie ciało i krew objawiła Ci to ale Ojciec mój, który jest w niebie to ten człowiek jednak uczynił taką rzecz został powalony na Kodana, przez to, że wiedział że tylko u niego może prosić o ratunek i następne słowo jest napisane i prosił go aby wstąpił do jego domu i tutaj mamy takie sformułowanie, tak jakby to Duch Święty dodawał gdyż miał córkę jedynaczkę a w wieku 12 lat a ta umierała tak jakby to zawisło w powietrzu jakby yy, możemy, by, możemy było powiedzieć, że Pan Jezus o tym wiedział. Przyjdź do mnie do domu, gdyż ja mam tam córkę, która umiera. Yy, możemy sobie wyobrazić tego człowieka, poprosił yy, o jednak o wielką rzecz ale więcej z siebie już nie mógł wydobyć słów 42 wiersz nam pokazany jest jakby to ktoś inny mówił za niego a gdy on szedł tłumy cisnęły się do niego ale Pan Jezus miał jeden cel iść do tego domu i wskrzesić córkę Jaira. Mimo to, że tak wielu było wokół niego i mogli być uzdrowieni i mogli być uratowani, mogły im być przebaczone grzechy, ale nie skorzystali z tej bliskości.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 dwie osoby tak naprawdę z tego tłumu zwróciły się do Pana Jezusa w tej prawdziwej wierze, w której on, której on tak naprawdę od człowieka oczekuje. Myślę, że podobną sytuacją jest na przykład, kiedy Pan Jezus, kiedy Bóg wyprowadził, wyprowadzał Izraela z Egiptu. Wtedy wszyscy Żydzi czekali na to, aż Bóg do nich przyjdzie, aż ich wyprowadzi i tak dalej. Ale tak naprawdę jedyna prawdziwa wiara była tylko u nielicznych. Myślę, że tutaj jest podobna sytuacja, ale tą sytuację Możemy odnieść do zgromadzenia, szczególnie myślę do dzieci z rodzin wierzących i te osoby słyszały, te dzieci mogły słyszeć Ewangelii wielokrotnie, a jednak mogły się nie zwrócić do Pana Jezusa ze szczerą wiarą. To jest przestroga, że tylko szczera wiara i szczere zwrócenie się, o czym Ludwik też mówił, w pokorze do Boga, zbawia. To, że Pan Jezus jest blisko nas, to wcale nie, nie znaczy, że będziemy w niebie z Nim, ale musimy przyjść do Niego na kolanach, co tutaj uczynił Jair i ta y, kobieta. O tej kobiecie chciałbym też jeszcze powiedzieć, że prawo mojżeszowe mówiło, że y, osoba, y, kobieta, która ma upływ krwi jest nieczysta przez cały okres trwania nieczystości, a więc te, tego upływu, a więc ta kobieta była przez, y, przez 12 lat, tak? Przez 12 lat była nieczysta i całe te 12 lat żyła z tą świadomością, że jest nieczysta, że nie podoba się Bogu i jak wielka wiara musiała być w niej, jak wielka w ogóle potrzeba i, i pragnienie, żeby Bóg ją uzdrowił. Myślę, że to powinniśmy też sobie rozważyć w sercu, jak bardzo powinniśmy potrzebować Boga. 51 werset, przyszedszy przed dom nie pozwoli nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi, i ojcu i matce dziecka. Tych trzech uczniów, którzy byli na górze przemienienia, Piotr, Jan i Jakub, tutaj też widzimy, i ojciec, i matka dziecka. Potem wiemy, że Jakub był ścięty, potem Piotr uwięziony w celu też ścięcia, uśmiercenia, ale Aniu Piotra wyprowadził. Więc widzimy tych trzech świadków naocznych. Gdy Piotr w liście Piotra pisze o właśnie tym, że są naocznymi świadkami, to między innymi ta wzmianka pokazuje że to jest po prostu fakt, że faktycznie Pan Jezus tych trzech szczególnie w celu udokumentowania zabierał ze sobą. I Jan też mówi to, co widzieliśmy o słowie żywota, to co dotykaliśmy. To właśnie Jan był tym świadkiem również. I... Wszyscy płakali i żałowali jej. Niestety te płaczki i żałowniki, które tutaj są w 1952, to była taka instytucja zawodzenia za pieniądze lub na zasadzie wzajemności, aby był jazgot w czasie pogrzebu, jak to bardzo ludziom żal. Być może ta informacja, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. To nie jest tylko taka informacja, którą tutaj można powiedzieć, oceniać należy, no że negowanie faktu, ale dla tych ludzi była to informacja, nie dostaniecie pieniędzy. Bo no jak płakać na pogrzebie, który odbywa się u człowieka, który żyje, a Pan Jezus że ona śpi, nie umarła. I wyśmiewali go, właśnie ci ludzie. Tutaj było zderzenie z tymi biznesmenami, którzy zarabiali na czyimś nieszczęściu. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. Kontekst niestety jest tak tutaj zbudowany, że niektórzy nie sprawdzając w sąsiednich Ewangeliach mogą dojść do błędnego wniosku, że to towarzysze Pana Jezusa go wyśmiewali. Ale nie. Tutaj ewidentnie chodzi o tych właśnie y, zawodowych płaczków, y, którzy tutaj po prostu byli najemnikami, aby robić hałas. Y, dalej widzimy, że to jest ta scena, gdzie Pan Jezus mówi, talita kumi, dziewczynko, mówię Ci, wstań. To jest w innej Ewangelii zapisane. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. Y, więc y, to jest... Prosta rzecz dla Pana Jezusa, który jest Panem życia i śmierci wstanie. I powrócił duch jej. I zaraz wstała, a On polecił, aby jej dano jeść. Jakub 2,26. Jakub drugi rozdział 26 werset. Składa tego typu świadectwo, ciało bez ducha jest martwe. Więc tutaj ta informacja, że wrócił duch do ciała, wskazuje na to, że skończyło się rozdzielenie. Generalnie śmierć ciała nie narusza życia duszy i śmierć ciała nie narusza życia ducha. Śmierć to jest po prostu oddzielenie, separacja. Więc tutaj ta separacja, oddzielenie ducha od ciała no Zakończyła się w wyniku tego działania pana Jezusa, i zaraz wstała. I też pierwszy Tesaloniczan 5,23. Dlaczego ja wymieniam jednym tchem dusza i ciało? Dlatego, że według tego, co nam komunikuje Pismo Święte, właśnie tak się składamy. To jest pierwszy Tesaloniczan 2,23.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 o nas, no to całe ciało jest całym człowiekiem, cała, sama dusza jest całym człowiekiem, jak widzimy w objawieniu szósty rozdział i całe, cały duch, sam duch też jest całym człowiekiem. Więc co się narodziło z ducha jest duchem. I to jest trochę podobne do troistości Boga w Trójcy, objawionego nam w Trójcy Świętej, bo każdy z tych elementów jest to jakby całym człowiekiem choć jest jeden człowiek i Kolosan 2:5 pokazuje, że Paweł ze swobodą używa, no można powiedzieć, zdalnej komunikacji. Kolosan drugi rozdział piąty werset. chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara Chrystusa jest utwierdzona. Oczywiście ta komunikacja była za pośrednictwem listów i za pośrednictwem słów, które były przekazywane Pawłowi od naocznych świadków, co tam się działo. Dokładnie podobnie jest to 1 Koryntian 5,3. 1 Koryntian 5,3. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Więc widzimy wyraźnie, że apostoł Paweł, ale też każdy wierzący. Teraz, jeżeli wiemy, że gdzieś są wierzący i mają jakiejś sprawy, to duchem możemy być z nimi. I nie ma żadnych ograniczeń odległościowych. Tak jak dzisiaj mieliśmy przywilej się modlić o wierzących w Afganistanie, po prostu byliśmy duchem razem z nimi w trakcie tej modlitwy. Rzymian 8.10 z kolei jest też fragmentem, który pokazuje tę relację między duchem a ciałem. Jeśli jednak Chrystus jest was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Czyli widzimy tutaj, że tak jak Efezja mówi, że pierwotnie umarliśmy w grzechach i upadkach i to ma na myśli śmierć ducha, to po narodzeniu na nowo ten duch staje się żywy i to on nagle, tak jak przedtem, stawał się takim elementem ciążącym ku oddzieleni od Boga, tak tutaj po narodzeniu na nowo ten duch jest takim elementem przysparzającym bliskości do Boga. I widać, że to byli ludzie niewierzący, ci, którzy go otaczali, bo wpadli w osłupienie. Widzieliśmy na konferencji, że to osłupienie jest dowodem właśnie tego, że mamy do czynienia z osobami niewierzącymi, bo wierzący Skoro wierzy, że Bóg jest wszechmocny, no to się nie dziwi, jak widzi cud. Po prostu Bóg jest wszechmocny i może czynić, co chce. I wierzącego nigdy żadne cudowne wskrzeszenia, czy jakieś pochodzące od Boga działania nie dziwią. Nie powodują osłupienia, a jedynie prowadzą do dziękczynienia. On zaś przykazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Właśnie to różni tego gadareńczyka, któremu nakazał, żeby mówił, bo on był ewidentnie wierzący, nawrócony u stóp Pana Jezusa, go widzieliśmy. A tutaj oni są osłupieni i niewierzący, dlatego mają zakaz, bo jak widzieliśmy, szła też dziewczynka za Pawłem i mówiła, to są słudzy Boga żywego. I Paweł wygnał z niej ducha i uciszył tą dziewczynkę. To było bodajże Filipi. I Bóg nie chce, żeby niewierzący opowiadali o nim, tylko jego dzieci mają ten przywilej. Odnośnie tej kobiety, która wydała całe swoje imienie. Widzimy, że nic jej to nie pomogło. Przeczytam tylko z pierwszego Piotra, pierwszy rozdział, osiemnasty wiersz. Wiedząc, że nie nieżyczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Przepraszam, mi pies numer 28. Sęce. Abyśmy w różnych naszych trudnościach, problemach mogli i umieli całkowicie Tobie zaufać, całkowicie spolegać na Twojej mocy.